Ten pan nie jest nowicjuszem, początkującym, niedoświadczonym przewodnikiem, lecz przeciwnie jest on wypróbowanym przewodnikiem, który zna drogę przez największy gąszcz w najdrobniejszych szczegółach. Dla niego nie istnieją żadne niespodzianki, wystarczy więc patrzeć na niego i za nim kroczyć. Zresztą on nie tylko poprowadzi, lecz też udzieli siły. Który dodaje spracowanemu siły, a tego, który nie ma żadnej siły, moc rozmnaża. Czytamy w Księdze Izajasza, 40, rozdziale, 29 i 31 wierszu. Ale którzy oczekują na Pana, nabywają nowej siły, podnoszą się piórami jako orły, Bierzą, a nie spracują się, chodzą, a nie ustawają. Siły na dziś On daje mi, o jutro już się nie troszczę. Troska o dzień jutrzejszy jest najgorszą udręką ludzi wszystkich czasów. Dzisiaj wiem, co jest, wiem, co mam, ale nie wiem, co będzie jutro. Troska o jutro odbiera apetyt, spędza sen spowiek powiek, zatruwa radość życia. Dlatego też Bóg, znając naszą wrażliwość i podatność, Wobec trosk w Starym i Nowym Testamencie upomina nas, abyśmy się nie troszczyli. Troska rujnuje nasze siły cielesne i duchowe. Może doprowadzić też do całkowitego załamania się nawet najmocniejszego człowieka. Dlatego też Bóg zapewnia nas stale o swej obecności. Biblia mówi nam Nie bój się, bo ja z Tobą. Nie lęka się bo jestem Bogiem Twym. Wzmocnię Cię i posilę i podeprę Cię prawicą sprawiedliwości swojej. Skoro więc kroczymy za naszym Panem, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, o jutro nasze nie musimy się więc troszczyć. Drogi przyjacielu, może i Ty w Twojej wędrówce życiowej zbłądziłeś. Próbowałeś przedostać się przez gąszcz ludzkich pojęć. Lecz okazałeś się bezsilny. Obierz Pana Jezusa Chrystusa jako pasterza i przewodnika. Bez względu na to, co spotkasz, będziesz mógł i ty powiedzieć wraz z autorem tej pieśni mój Pan drogę zna przez największy gąszcz. Ja zaś tylko za nim kroczę. Siły na dziś On daje mi, o jutro już się nie troszczę. Mój Pan drogę zna przez największy gąszcz, ja zaś tylko za nim kroczę. Mój Pan drogę zna przez największy gąszcz, ja zaś tylko za nim kroczę. Ja zawsze tylko za Nim kroczę, siły na dziś on daje mi, o jutro już się nie troszczę. Mój Pan, droga, zna przez największy Gość, ja zawsze tylko za Nim